nie każą mogę wszytki, wolę bo les widzi Podamiję się tak, mocno tak, na bank z nasz Się narazić nie mogę, ale bandy, bandy nie to stanę, bo drogę Zgodzą się Bogom, oddałaś rację z mą pomocą Zawodzą, bo ja mam rację Znasz mnie? Może tym Bogiem nie jestem Ale na Panteonie mam zapewnione miejsce Jeszcze wierszem cel zniszczyć umiem Na wieczne miejsce nie zasługujesz Rozumiesz? Twoje błędy logiczne powoduje jest celowo robię tak nam już na namarał namela nam dał standard to ja już tu to ja i ty tak tak tak lepiej wszystko gra, to nic nie można to jest tak żeby nie to tak tak tak tak będę cię bo śledził blok a poki to ale malita się, to to jest ta sprawa, bo to to to to to to to to to to to to to jest to to to to to to to jest, to to to jest, to to to jest, to to to jest, to to to to to to to to to to to jest, to to to jest, to to to jest, to to to jest, to Nie się, skupia i chur. Nie no nas nazajemnie! E, skurwa, to chujanie podamna? Wypierdałam go za... Skurwa! Jak nie się niegrze tej płysty? A, ja... No, uśmiecił się w bo to się, Przegrałeś spali ze mną parady, bo to jest brutarku, śmiech gady na na gdybyś ci płacił, dzielnego w ogóle nie w skatę Mam na przeciwnik jeden, zabijł gola, a gruz, jak się, sylwy zadowajesz i panami, w blowa, skorzony, a kameru, pokaż co umiesz Wiem, że mechanizm Nie! rozumiesz? Także mi stanie, liczę na ciebie, popalę sobie, mnie! Kurwia mnie, po prostu kurwia! Kurwia mnie, po prostu kurwia!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 nie dopiero męczy? wiesz, że nie da, że dobry jest I łatwo wierny A życie nie jest łatwe Jak ludzie ci z bólebym Nie będę miał już nigdy więcej wyrzutów sumienia Wygrać ze mną wziąć to jak wycisnąć wodę z kamienia domu nie miał bo wszystko lewa, A płyty idą jak woda I jak chyba w wodzie się nienabita chłop jakaś gwiazda roka Gdy nie zatrzymam to kolejny chłop Bo nie za chwilę gryz ziemię Czu musi więc kurwa mać Zabije ją sumienie Chcesz być wolny? Możesz śmiało, ale ja tego nie czuję Jak ludzie czyli ich ukamienuje.